Donku z ogródkiem Mały Maciuś Od dawna Miał swe szczęście Malutkie W ogródeczku tym wiosną Podlewali Swe kwiaty Mama Piękna jak motyl Z tatą Bardzo brodatym. Aż raz w maju Konewkę Tata rzucił na trawkę i po długim namyśle Kupił kwiatom sikawkę Od tej chwili sikawką i rabaty Mama piękna jak motyle, Z tatą bardzo brodatym Maciuś w pracy pomaga Lecz od dnia tego marzy żeby dzielnym strażakiem w ochotniczej być straży I choć Maciuś był mały i niewiele miał lat Od tej chwili w ogródku wrócił wciąż właśnie ta Chociaż być nim trudno Bo chcę pracę wybrać sobie Piękną i nienudną Gdy strażacki hełm założę jakiś kierka srebrny Czy to powódź, czy to pożar Będę bardzo dzielny Być strażakiem już dziś mogę Chociaż być nim trudno Bo chcę pracę wybrać sobie Kto tu śpiewa? Kto tu śpiewa? Czyj w ogrodzie głos rozbrzmiewa? To ja, Maciuś. Śpiewam sobie. Mój dom to ten dom w ogrodzie. Aha. Mam ostatnio plany takie, żeby dzielnym być strażakiem. <śmiech> jestem jeszcze mały, ale trudu się nie boję wcale. Bo choć wzrost ma mnie pokaźny, jestem dzielny i odważny. <śmiech> jestem naczelnikiem straży. Cieszy mnie, że o niej marzysz. To nie prosta wcale sprawa. Straż to służba, nie zabawa. Zna tę prawdę każdy strażak, choć nie często ją powtarza. Zapamiętaj, Maciusiu, co teraz ci powiem, i kolegom z przedszkola moje słowa opowiedz. Każda pomoc i pożar Bardzo groźne to sprawy I dlatego nie mogą być tematem zabawy. Niech więc każdy pamięta I powtarza to co dnia Dzieci zawsze i wszędzie Jak najdalej od ognia Jak najdalej od wody Woda także jest groźna Bez dorosłych do wody Dzieciom wchodzić nie można Jak najdalej od wody Woda także jest groźna Bez dorosłych do wody Dzieciom wchodzić nie można o rety. Trudna sprawa, niestety, gdy się plany ma takie, by być dzielnym strażakiem. Jeśli jesteś dzielnym chłopcem, jeśli męstwo ci nie obce, możesz, Maćku, tak jak marzysz, członkiem być pożarnej straży. Lecz dziś masz za mało latek, więc bądź straży kandydatem. Oto mundur, topór, pas. I strażacki srebrny kask Rety, rety, czy mi śni się Czy ja dobrze wszystko słyszę Fundur, topór, srebrny kask I strażacki piękny pas Przebiorę się, rozpatrzy patrzy Niech świat cały na mnie patrzy Niech wie dzisiaj cały świat Jaki ze mnie będzie chwał! Patrzcie państwo Widzę, że masz tęgą minę Stwórz strażacką, więc drużynę Z którą możesz, tak jak marzysz Bawiąc się, przysłużyć straży Ja zaś twym dowódcą będę Tak jest Pod swą biorę cię komendę Oraz stawiam ci zadania Trudne, lecz do wykonania Sprawdź, czy w stajniach Spichrzach, sieniach Brudu i pajęczyn nie ma, bo brud, śmieć i pajęczyna często ognia to przyczyna. Sprawdź, czy dzieci gdzieś czasami nie igrają z zapałkami, bo zapałki w rękach dzieci łatwo pożar mogą wzniecić. A ponadto, Maćku drogi, gdy zobaczysz dym lub ogień albo lód niszczący mosty, Daj natychmiast znać dorosłym. Tak jest! Choć w pożarnej naszej straży Służą sami ochotnicy Gdy nieszczęście się przydarzy Zawsze można na nich liczyć I gdy jest potrzeba taka Pożar albo powódź groźna Można liczyć na strażaka Na strażaka liczyć można Na strażaka można liczyć bo dał swoje słowo, że swą służbę pełnić będzie zawsze honorowo. Na strażaka można liczyć, bo strażak to człowiek, co dla innych się nie waha swe narazić zdrowie. Gdy zobaczysz wóz strażacki, który pędzi po ulicy, to wiedz wtedy, że do akcji jadą nasi ochotnicy. Bo gdy jest potrzeba taka, pożar albo połudź groźna, można liczyć na strażaka. Na strażaka liczyć można. Na strażaka można liczyć, bo dał swoje słowo że swą służbę będzie pełnić zawsze honorowo. Na strażaka można liczyć, bo strażak to człowiek, co dla innych się nie waha swe narazić zdrowiem. ten lepszy. Właśnie z tej przyczyny ja pierwszy się zgłaszam do twojej drużyny. <grydy> Będę służył wiernie w ochotniczej straży i wzorowo spełnię wszystkie twoje rozkazy. <grydy> bo, bo choć jestem psiną podwórzową tylko, wiedz o tym, że siłą dorównuję wielkom Ho, ho! Będę pas miał, pas trażacki, topór, kask, Taki jak ty, Maćku, maszy. Kukuryku, kukuryku Mnie też zapisz, mój Chłopczyku, ja wśród kurtu Jestem królem Nie myl mnie z czerwonym kurem Który jest symbolem ognia Tak jak płomień i pochodnia Kukuryku, kukuryku Znasz ten sygnał, mój chłopczyku, bo co rano głos mój znaczy, że czas budzić się do pracy. Ja też mam marzenie takie, żeby dzielnym być strażakiem. Kukuryku, kukuryku, mnie też zapisz, mój chłopczyku, kukuryku. Chociaż znam cię, będę mówił komendancie. Kła, kła, kła, kwe, kwe, kwe, kaczka też być straży chce. Jestem kaczka, kwaczka, piórko. Znam w tej wsi każde podwórko. Bo na każdym z tych podwórek mam po kilka tłustych córek, które mówiąc między nami wszystkie jeszcze są padnami. A że mają swoje lata, może w straży je wyswata. A poza tym, kle, kle, kle też chcę mieć strażacki hełm. Jestem kotek, mruczek, miauczek. Ja z myszkami codzień walczę, a że nudne to zajęcie również proszę o przyjęcie. Cóż? gdy twoja wola taka przyjmuje cię na strażaka. Baczność, spocznij. Ta drużyna piękną służbę dziś zaczyna. Wnet przydzielę wam zadania, trudne, lecz do wykonania. Sprawdzić, czy na strychach, w sieniach brudu i pajęczyn nie ma, bo brud, śmieci, pajęczyna często ognia to przyczyna. Kogut to zadanie spełni, by wykazać, że jest dzielny Pozwól, komendancie miły, że zapieję z całej siły Kukuryku, kukuryku Ku -ku -ku! Trudnych zadań mam bez liku Muszę sprawdzić wszystkie domy nieznajomych i znajomych Sienie, stajnie i obory z w których leżą zbiory Kukuryku -ku -ku! Drugie ważne dziś zadanie Piesek zaraz tu dostanie Sprawdź Gdzieś czasami nie igrają z zapałkami, bo zapałki w rękach dzieci łatwo pożar mogą wzniecić. Pozwól komendancie miły, że zaszczekam z całej siły. Ho, ho, ho! Piękną służbę będę miał! Kła, kła, kła! Zgłaszam sprzeciw! Bo też bardzo lubię dzieci. Czego kaczka kwaczka chce? Sam komendant wybrał mnie. Służba straży rzecz nieprosta. Spełnić trzeba każdy rozkaz. Trzeba spełnić bez gadania, bez miałczenia i kwakania. Kła, kła, Jaka służba czeka mnie? Kła, kła, najtrudniejszych zadań chce. To się bardzo dobrze składa, że chcesz, kaczko, trudnych zadań. Dziś wysyłam cię nad wodę, gdzie spędziłaś lata młode. Tam, nad brzegiem rzek i stawów, strug, jeziorek i przepławów oraz dołów przy cegielniach, bądź, kaczuszko, zawsze dzielna. Kwa, to służba jest wspaniała. Kwam, parapam, kwam, kwam. kwam. Wodę, tak jak saper znam. Tam więc rolę swoją spełnię. Najrzetelniej i najpełniej. Bez dorosłych nikt zbyt młody nie ma prawa wejść do wody. Kotek miałczek, im strażakiem prawdziwym zostanie, zaraz też nie byle jakie dostanie Posobienie. zadanie. Niech nasz miałczek będzie łaskaw, obejść wszystkie domy i niech sprawdzi, czy na dachach są piorunochrony. Bo gdy latem czarna burza błyskawicą straszy, kiedy czuwa piorunochron, piorun nie jest straszny. Mój Maciusiu, skoro z ciebie taki strażak bardzo chwacki, Kupiliśmy ci z mamusią ten przepiękny wóz strażacki. Wóz strażacki napędzany przez stalowe dwie sprężyny. W drodze trzeba je nakręcać, chociaż raz na pół godziny. Teraz, Maćku, tym pojazdem ruszaj w tą strażacką drogę. Maciusiu, tych przygód jak najwięcej. Lecz pomnij, niechaj będą przygody te bezpieczne. I jeszcze ci na drogę dajemy taką radę, byś wrócił z tej podróży koniecznie przed obiadem. Aha, strażakiem jestem dzielnym, mam to hełm i pas, Aha. więc by swój zamiar spełnić. Życzymy Ci, Maciusiu, tych przygód jak najwięcej Lecz pomij, niechaj będą przygody te bezpieczne I jeszcze Ci na drogę dajemy taką radę Byś wrócił z tej podróży, koniecznie przed obiadem. Mnie wiele przygód czeka, już przyszedł na mnie czas Nie mogę dłużej zwlekać my Ci, Maciusiu, tych przygód jak najwięcej, lecz po mnie niechaj będą przygody te bezpieczne. Ja I jeszcze Ci na drogę dajemy taką radę, byś wrócił z tej podróży, koniecznie, koniecznie przed obiadem. Kukuryku, wypełniłem każde swe zadanie. Strychy czysto wymiecione, sienie wysprzątane, starte wszystkie pajęczyny, wyniesione śmieci, bo w tej pracy mi pomogły wszystkie grzeczne dzieci. Kukuryku, komendancie, uwierz w moje słowo, bo swe zadania wypełniłem naprawdę wzorowo. Proponuję ci w nagrodę wspólną jazdę samochodem, w którym raz na pół godziny nakręcane są sprężyny. Trudneś mi zadanie, Dawu. Pękaty to worek, pełen jest zapałek, które pełniąc swe zadania, dzieciom odebrałem. Bo nie o. każdy dorosły dzieciom mówi to co dnia. Dzieci zawsze i wszędzie, jak najdalej od ognia. Prawo piesku, Prawo piesku, pokonałeś wiele przeszkód. Kto je zna, ten zawsze powie. Pies to strażak, co się zowie. Proponuję ci w nagrodę wspólną jazdę samochodem którym raz na pół godziny nakręcamy dwie sprężyny. Kwe, kwe, kwe, kwa, kwa, kwa, kaczka swe zadanie zna. Pełniłam służbę na brzegach stawów, Struk rzek i jezior oraz przepławów. Uratowałam od utonięcia dwie dojne krowy, cztery prosięta, osiem indyczek, trzy jemiołuszki i trzy kulane kury staruszki. Poza tym z brzegu goniłam dzieci, bo mnie komendant przecie oświecił że woda zawsze jest bardzo groźna, więc wchodzić dzieciom do niej nie można, kiedy w pobliżu nie ma dorosłych. Kaczuszko, szczerze ci gratuluję oraz w imieniu straży dziękuję. Proponuję ci w nagrodę wspólną jazdę samochodem, w którym raz na pół godziny nakręcamy dwie sprężyny. Widziłem spichrze, stajnie i domy, i wszędzie są już piornochrony. Tu w burzy straży nie przywołał, łuna. Miał! Zasłużyłeś się, mój kotku, więc dostaniesz mleko w spodku, ale wcześniej też w nagrodę przewiozę cię samochodem, w którym raz na pół godziny. Nakręcamy dwie sprężyny. Choć strażacy są nas młodzi, wiemy, o co w służbie chodzi. A że każdy z nas jest chodź, Ta zabawa jest przyjemna i ciekawa. Przypomina prawdziwą starek jak się ustrzec przed pożarem. Kwa, kwa, kwa! Hał, Kuku ryku! Do zdarzeń junackich Miała Maćka drużyna W czasie zabaw strażackich A po wszystkich przygodach Które trudno wyliczyć Przybył Maciuś z drużyną Do strażackiej strażnicy Naczelniku dzielnej straży Przybyliśmy po rozkazy, bo dotychczas, daję słowo, bawiliśmy się wzorowo. Jak starzy już strażacy, mamy osiągnięcia w pracy. Kogut wszystkich w wiosce całej ostrzegł głośno przed pożarem, po czym sprawdzał, czy gdzieś w sieniach. No najlepiej ją wypełnił? I kto był najbardziej dzielny? Wszyscy, daję słowo, zachowali się wzorowo. Wszyscy przeto, moim zdaniem, zasługują na uznanie. Mm, patrzcie, panie i Panowie! Oto dzieło, co się zowie! Postrażacy, jak się patrzy! Uwinęli się raz, dwa, trzy, choć dałem do wykonania bardzo trudne im zadania. A to kot, kogut, pies i kaczka pod dowództwem druha Maćka. Patrzcie, panie i panowie, oto oddział, co się zowie. Dzielna jest postawa wasza. Straż was w gości dziś zaprasza. O, ku, ku, ku. Obejrzyjcie sprzęt strażacki, który służy w każdej akcji. Obejrzyjcie stare sprzęty. Sprzęty stare, co chroniły przed pożarem. Konne wozie i drabiny, samochody, kaski, liny, motopompy i gaśnice, wężowate wężownice. Łodzie oraz całkiem nowe agregaty, czy pianowe, które świetnie radzą sobie nawet, gdy jest wielki ogień. Kilka słów o naszej pracy powie wam nasz koń pan Kracy. To nasz dzielny koń pan Kracy. Bardzo cenią go strażacy. Bo ten koń przez długie lata swój los z losem straży splatał. I jeszcze przed laty paru Wiózł nas wszystkich do pożaru. Tam zaś, choć jest tylko koniem, Brał sikawkę w końskie dłonie I w największy dym i ogień ruszał, podśpiewując sobie. I o, gdy dym sięga nieba, kiedy pożar płonie. Wierzcie mi dzieci Niełatwo być koniem Niełatwo być koniem Choć może ktoś powie Że koniowi łatwiej Bo ma końskie zdrowie Oj tak tak Niełatwo być koniem Trzeba więc pamiętać Wtedy Prawdy takie Że choć się jest Koniem Jest się też Strażakiem Trzeba Gasić ogień Mężnie I ofiarnie Chociaż W oczy gryzą Kłęby Dymu czarne Oj tak, tak Kłęby dymu czarne I trzeba pójść w ogień Brodząc W dymie siwym Bo Nic nie wart Strażak, który Jest tkurzliwy Gdy Dym sięga nieba Kiedy Pożar pło. Grzeczcie mi dzieci, niełatwo być koniem. Oj, tak, tak, niełatwo być koniem. <śmiech> Gdy mechaniczne konie służą straży, gdy coś płonie, koń pankracy jest na ręcie. Lecz wciąż w straży ma zajęcie, gdzie, jak zaraz się dowiecie, po mistrzowsku gra na flecie. Teraz pokaż nam mój koniu piękny sprzęt strażacki, który służył wam lub służy w każdej waszej akcji. To sikawka jest, wspaniała, liczy już sto lat, bez mała. Do niej i to nie przypadek, zaprzęgany był mój dziadek. Patrzcie, patrzcie, hał, hał, hał, koń już dziadka w straży miał. A to jest beczkowóz stary, zgasił 303 pożary i na swych gumowych kołach innym klęskom stawiał czoła. W jego zaprzęg długie lata zaprzęgany był mój tata. Tradycje masz bogate, skoro w straży miałeś tatę. Kukuryku, kukuryku, gratuluję Ciko-Niko. A to konna motopompa, którą można ogień kąpać, bo kąpany ogień właśnie, jak wiadomo, Zawsze gaśnie, do tej pompy, fakt to znany, ja bywałem zaprzęgany. To drabiny, co gdy trzeba, do samego sięgnął nieba. Na drabinach tych strażacy często mają wiele pracy. A to kilka naszych łodzi, co ratują w czas powodzi. Poznań, Pultus, Kostrołęka Do dziś sprawność ich pamięta Do dziś wiecznie je wspomina ludności W nadnarwiańskich gminach Bo gdzie rzeki wylewały, łodzie wszystkich ratowały Kiedy pobóź postępna O północy nadchodzi My strażacy czuwamy na pontonie lub Łodzi. Nigdy głos na ratunek usłyszymy z oddali. wypływamy na idą wiatrą i wdali. Raczunek gotowy, strażak zawsze przybędzie, by ci głos nie spadł z głowy. Strażak zawsze i wszędzie, w każdej pomoże, nawet wtedy, gdy powódź nie jest Maciusiu Właśnie dla was wkrótce Zacznie się zabawa Ojej Pięknie Jak w największe święta Będzie grać orkiestra W tej orkiestrze Jak już wiecie Koń Kracy gra na flecie A ja zaś Ja zaś grywam na puzonie ja na złotym saksofonie! Ja na pewnie Bum, bum! na klarnecie kum. Ja w orkiestrze gram na tubie, bo dziewięk by bardzo lubię, a na tubie tej tak gram. Trom, tarara, trom, tam, tam. A ja trąbkę pokochałem. Trąbka dźwięki ma wspaniałe, gdy fachowiec na niej gra. Tra, tatara, ta, ta, ta ra, ra. Tra, ta, ta, ra, ta, ta, ta. A Też bym chętnie z wami Grał, choć dotychczas w piłkę grałem. Dziś orkiestrę pokochałem i nie będę miał, miał, miał w pokoju, gdy nie zagram na obojgu. Tak, ta, ta, ta To ci ho. ho, ho. Chcę być ja też bardzo niegraniczny. Chcę grać na tarpanie. Czyby dziś mi było dane tarpanić, tarpanie? Ja chcę grać na okarynie, którą z domu mogę przynieść, bo mąż mi ulepił z gliny cztery piękne okariny. Qua qua bardzo pięknie na nich gra. Kukuryku, ja będę z orkiestrą dentą Pięknie śpiewał w każde święto Bo zanim dostanę rentę Dni powszednie mam zajęte Gdy strażacka gra orkiestra, zabawa się darzy Tańczą kobcy i dziewczęta z uśmiechem na twarzy Ucha, hu ucha, zabawa, zabawa hu -ha. Niż szkal ucha, ucha, Tańczą wszystkie pary Hu ha, nawet ha Nawet konik sary. Takie tańce, taką radość Długo się pamięta Stora lat, sto lat niech tam przyjęta Służą też dziewczęta Lecz będę o tym pamiętać By tu przysłać całe statko Kaczek Których jestem matką Kaczki te choć niezamężne, Wszystkie są nad podziw mężne A że każda jest do wzięcia Może w straży znajdę zięcia Dziś na tej strażackiej scenie chcę wygłosić przemówienie. A że powiem rzeczy ważne, wysłuchajcie mnie uważnie. Znacie wszyscy, druha Maćka, to kot, kogut, pies i kaczka, którzy razem z druchem Maćkiem dzielić losy chcą strażackie. Powiem więcej, moi mili. Oni już się zasłużyli naszej wspólnej wielkiej sprawie. Choć to było przy zabawie. Ostrzegali małe dzieci, by nie brały w dłoń zapałek. Bo zapałki w rękach dzieci łatwo pożar mogą zmiecić. Naczelniku, pytanie hmm? bardzo ważne mam takie. No, co mam zrobić, by wkrótce być prawdziwym strażakiem? Duży rośnij, Maciusiu, i w nauce bądź pilny. Strażak musi być mądry, strażak musi być silny, a gdy roczek dwunasty w dzień urodzin ci minie, możesz służbę rozpocząć w młodzieżowej drużynie. Teraz zaś, kiedy zechcesz, baw się, Maćku, w strażaka – i niech Ci w tym pomaga kot, pies, kogut i kaczka. Kiedy zechcesz, to zajrzyj tu do naszej strażnicy, bo na pomoc i radę zawsze możesz tu liczyć. No, a teraz na koniec tej zabawy przy pracy. Waszość? Spójrzcie. Uwaga! Tort niech wniosą strażacy. Oj! dziękujemy, dziękujemy. Tort z radością przyjmujemy. Nie ma to, jak być strażakiem ochotniczej dzielnej straży. Zem, Się żegnamy, po <śmiech> innej bajce się spotkamy. Na pewno się spotkamy w innej bajce.